Rozdział 21. Jezus Chrystus, gałązka z pnia Jesego, będzie panował w sprawiedliwości. Poznanie Pana napełni ziemię. Pan podniesie chorągiew i zgromadzi Izrael. Porównaj z rozdziałem jedenastym Izajasza. Gałązka z pnia Jesego wyrośnie, latorośl z jego korzenia zakwitnie i spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana I da mu zrozumienie w bojaźni Pana Nie będzie on sądził według tego, co oczy widzą Ani wyrokował według tego, co uszy słyszą W sprawiedliwości przyzna prawo biednym W prawości ujmie się za łagodnymi ziemi Rózgą ust swoich porazi ziemię A tchnieniem warg swoich uśmierć niegodziwych Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach A wierność przepasaniem lędźwi Wtedy wilk będzie przebywał z owieczką, pantera legnie obok koźlęcia, ciele z lwem młodym razem paść się będą, a małe dziecko prowadzić je będzie. Krowa z niedźwiedzicą paść się będą, młode ich razem legną, a lew jak wół jeść będzie słomę. Niemowlę bawić się będzie przy żmiji, a dziecko włoży swą rączkę do legowiska węża. Zła ani krzywdy wyrządzać nie będą na całej świętej mej górze, bo jak wody wypełniają morze, tak poznanie Pana napełni ziemię. Tego dnia korzeń Jesego stać będzie na znak dla narodów. Do Niego inne narody zwracać się będą, a miejsce pobytu Jego będzie pełne chwały. Tego dnia Pan podniesie po raz drugi rękę, aby odzyskać ocalałą resztkę swego ludu z Asyrii, z Egiptu, z Patros, z Kusz, z Elam, z Shinaru, z Hamad i z wysp na morzu. Podniesie chorągiew dla narodów i zgromadzi wygnańców Izraela. Pozbiera z czterech stron świata rozproszonych z Judy. Wówczas ustąpi zazdrość Efraima i ciemiężcy Judy ulegną zagładzie. Efraim nie będzie więcej zazdrościł Judzie, a Juda nie będzie więcej nękać Efraima napadną ku zachodzie na szranki Filistynów i razem złupią mieszkańców na wschodzie. Na Edom i Moab rozciągną swą władzę i synowie Amona będą im ulegli. Pan osuszy odnogę Morza Egipskiego gwałtownym podmuchem, potrząśnie ręką nad rzeką i rozdzieli ją na siedem odnóg, że można będzie ją przejść w sandałach. Utworzy się droga dla resztki jego ludu, która przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak było to dane Izraelowi, kiedy wychodził z ziemi egipskiej.